Rozdział XXII Limchi i jego lud planują ucieczkę z niewoli. Lamanici upijają się otrzymaną od nich daniną wina. Limchi i jego lud uciekają do Zarachemli i stają się poddanymi króla Mosjasa. I stało się, że Amon i król Limchi zaczęli naradzać się z ludem co do sposobu wyzwolenia się z niewoli. I zarządzono nawet zebranie całego ludu, aby wszyscy mieli głos w tej sprawie. I stało się, że nie mogli znaleźć innego sposobu wyzwolenia się z niewoli, jak zabranie kobiet, dzieci, zwierząt i namiotów i ujście w puszczę, albowiem Lamanici byli tak liczni, że lud Limchiego nie mógł bić się z nimi, by wywalczyć sobie wolność mieczem. I Gideon wystąpił, stanął przed królem i powiedział – Królu, jak dotychczas wiele razy dawałeś posłuch moim słowom, gdy walczyliśmy z naszymi braćmi Lamanitami. A teraz, królu, jeśli nie jestem w Twoich oczach bezużytecznym sługą, inaczej mówiąc, jeśli dotąd dawałeś posłuch moim słowom w jakimś stopniu i było to spożytkiem dla Ciebie, tak samo pragnę, abyś tym razem także mnie posłuchał, a będę Ci służył i wyzwolę ten lud z niewoli. I gdy król pozwolił mu mówić, Gideon powiedział – Widzicie to przejście w murze na tyłach miasta – Lamanici to jest straż Lamanitów, są pijani nocą, obwieźćmy więc pośród całego ludu, by zgromadzili swe stada, abyśmy mogli je nocą uprowadzić w puszczę. I za Twoim rozkazem pójdę i złożę ostatnią daninę wina Lamanitom, aby się nim upili i przejdziemy przez ukryte przejście na lewo od ich obozowiska, gdy są pijani i zmorzeni snem. I tak... Odejdziemy z naszymi kobietami, dziećmi i naszymi stadami w puszczę i okrążymy kraj Shilom. I stało się, że król posłuchał Gideona. I król Limhi zarządził, aby jego lud zgromadził swe stada i posłał daninę wina Lamanitom, posłał im także więcej wina jako prezent i pili tyle wina, które król Limhi im posłał ile chcieli. I stało się, że lud króla Limpiego uszedł nocą w puszczę ze swymi stadami. Okrążyli w puszczy kraj Shilom i skręcili w kierunku kraju Zarachembla, prowadzeni przez Amona i jego braci. I zabrali ze sobą w puszczę swe złoto, srebro i cenne rzeczy, które mogli unieść, także zapasy. I tak wędrowali. I po wielu dniach wędrowania przez puszczę przybyli do kraju Zarachembla, przyłączyli się do ludu Mosiasza i stali się jego poddanymi. I stało się, że Mosjasz przyjął ich z radością, przyjął także ich kroniki i kroniki znalezione przez ludzi Limkiego. I stało się, że gdy Lamanici odkryli, że lud Limkiego uszedł nocą z kraju, wysłali za nimi w Puszcze armię, aby ich dogonić. I po dwóch dniach pościgu armia Lamanitów zgubiła ich trop i zabłąkała się w puszczy.